Witam w kolejnej już audycji Andronów Profesora Leniucha. Poprzednia audycja była wstępem do rozpoczęcia tematu odnośnie życia w Irlandii. Omawiałem tam tematykę przygotowania się jakby do emigracji na Zieloną Wyspę, kwestie zabezpieczenia finansów, ogarnięcia troszkę języka angielskiego, ubezpieczenia europejskiego, oraz kilku innych dzisiaj jest 27 maja 2017 roku i co dzisiaj? w dzisiejszej audycji chciałbym się odnieść już troszkę bardziej jakby merytorycznie do tego jak to wszystko wygląda gdy wylądujemy już na tej zielonej wyspie dodam też, że linki do stron lub serwisów, o których wspomnę w czasie tej audycji będę, będę chciał opublikować, to znaczy dodam na pewno podpisem archiwalnym audycji, zarówno właśnie na stronie Nocnego Radia, jak i na prywatnej stronie profesora Letniucha pod adresem wiejaczka.com Zaczynajmy Przyjmując, że wylądowaliśmy już w Irlandii no, i mieliśmy na kilka dni zarezerwowane BB, hotel, przynajmniej mieszkaliśmy u jakichś znajomych. No, ale trzeba się ruszyć, trzeba poszukać czegoś dla siebie, gdzie moglibyśmy zamieszkać gdzieś miłego gniazdka, gdzie szukać domu, apartamentu do wynajęcia. Ogólnie jest tak, że w Irlandii wynaj wynajmuje się bardzo często wyszukuje się bardzo często mieszkania, domy przez serwisy internetowe oczywiście linki podam pod audycją tak jak już wspomniałem najczęściej takim w zasadzie spotykanym jest daft.ie oprócz tego mamy rent.ie, myhome.ie IE oraz property.ie jak sprawdzamy, wchodząc na taką stronę wybieramy region, który nas interesuje yy, oraz to, czy szukamy domu, mieszkania, ilu pokojowego i wypełniając tam jakieś yy, formularze zawężamy, yy, zawężamy wynik yy, wyszukiwania i, i sprawdzamy, sprawdzamy ceny w Irlandii z domami jest dość ciężko jest ciężko z wynajmem domu, który byłby fajny, nowy niezagrzebiony landlord, żeby był spoko lub agencja właśnie, która ma ten dom pod opieką i, i jeszcze, żeby to było w fajnych pieniążkach pieniądze, pieniądze kaucja yy, i czynsz jak to, się, jak to się układa kiedy wynajmujesz dom musisz zapłacić yy, kaucję kaucja z reguły jest to odpowiednik jednego miesiąca plus czynsz z góry za, kole, za kolejny miesiąc, więc na przykład wynajęcie domu, który, którego czynsz wynosi 600 euro to pierwszy nasz, yy, pierwszy nasz miesiąc wychodzi 1200 jest to kaucja i czynsz później płacimy później płacimy y, już co miesiąc po 600 na no co jest ta kaucja no, kaucja jest na ewentualne zniszczenia lub czas kiedy tego czynszu się nie zapłaci y, żeby na przykład też nie nie, nie nie prysnąć, nie pomieszkać sobie za darmo i nie, nie zwiać z okresami Wynajmu jest tak, że chyba nie można nawet znaczy móc można, się jakoś dogadać, ale jest tak, że domy wynajmuje się na rok wzwyż i dowiedziałem się właśnie też ostatnio, że landlord nie może podnieść ceny wynajmu częściej niż raz na dwa lata a ostatnio nastąpiło jakieś szaleństwo Landlordów, chociaż ja jeszcze o tym nie słyszałem mimo, że bardzo często pomagam ludziom albo z tłumaczeniem dokumentów właśnie pomagam przy wynajmie mieszkań do, czy domów że chcieli, żeby ludzie płacili czynsz z góry za cały rok co już jest naprawdę chore biorąc pod uwagę przy taki czynsz y, 600, 600 euro no to mamy delikatnie mówiąc 7200 no ma, mało kogo stać, żeby z góry walnąć tak, taki, taką kasą na yy, na czynsz no a szczęście się nie spotyka takich przypadków, ja, ja jeszcze nie słyszałem, żeby jakikolwiek landlord taki warunek postawił komuś ze znajomych lub osób, którym pomagałem No co warto zwrócić uwagę czy landlord który wynajmuje przez agencję lub sam jest zare, zare, zarejestrowany w takiej organizacji jak PRTB o ile dobrze kojarzę jest to organizacja, której, się, której członkostwo jest płatne, to chyba landlord płaci chociaż wynajmującego rejestruje też agencja na czym to polega? Polega to często na tym, że jeżeli jest jakiś konflikt prawny czy jakiś konflikt interesów na przykład w czasie landlord zaczyna szaleć albo wynajmujący nie spełnia, nie płaci albo demoluje mieszkanie, przecież jest ciężkim współlokatorem i sąsiedzi się skarżą, właśnie wtedy ta organizacja pomaga rozstrzygnąć jakieś tam konflikty. Między, między wynajmującym, a landlordem. Kolejną bardzo ważną sprawą jest coś takiego jak BER. Czym jest BER? BER jest jakby wskaźnikiem energetycznej wydajności domu. Zostało to kilka lat temu wprowadzone. Domy są sprawdzane przez takich niezależnych specjalistów, właśnie z, z tego, z te, z tego BER wystawiają oni certyfikat domowi jeżeli dom, który, który chcemy wynająć teraz już jest obowiązek agencji nieruchomości w Landordzi muszą podać jaką kategorię ma ich dom, który chcą wynająć nam o co chodzi? Chodzi o to, że mamy tam oceny prawdopodobnie, jeśli dobrze pamiętam, od A do G jeżeli Dom jest w kategorii A, to jest to dom bardzo wydajny energetycznie i sprawia to, że no ogrzanie tego domu nie będzie dla nas katastrofą finansową. Domy z końca, z końca stawki FG to już są domy, których no nie ogrzejesz. Fortunę zapłacisz. Warto na to zwrócić uwagę, ponieważ co z tego, że na przykład zapłacimy 100 euro mniej czynszu miesięcznie za dom z dużo gorszą grupą ber podczas gdy przyjdzie jesień zima, początek wiosny to są naprawdę, naprawdę zimne fragmenty roku i wtedy nie będziemy wyłącza, wyłączali grzania będziemy cały czas kupowali olej czy węgiel czy, uzu... czy używali gazu lub prądu żeby dogrzać y, mieszkanie, dom które wynajęliśmy i może się okazać, że będzie to bardzo, bardzo drogie y, link do właśnie tabelki y, opisującą poszczególne grupy y, BR dodam też pod odcinkiem z audycją Warto na co zwrócić uwagę, ponieważ my mamy w domu teraz, mieszkamy w domu, który ma ocenę B. O ile dobrze pamiętam, tak, to jest B. Jest to bardzo dobry, bardzo dobry, bardzo dobra ocena. I nas zima wychodzi bardzo tanio. Szczerze, za całą zimę zapłaciliśmy, Niecałe 300 euro, to było 200 kilkadziesiąt euro zagrzanie przez zimę, gdzie naprawdę mieliśmy fajnie ciepło, a ja pierwszy dom, w którym mieszkałem w Irlandii, wspominałem o tym w wcześniejszej audycji, to był dom, w którym praktycznie całą jesień, zimę i jeszcze początek wiosny musieliśmy grzać w momencie, kiedy się tylko przestawało grzać. Ten dom się robił od razu zimny i tam wydawaliśmy około 2000 euro na ogrzewanie. Także nie warto, nie warto oszczędzać 100 euro czasem na, na czynszu, lepiej wynająć dom z lepszą kategorią ber. Mamy ber omówiony, teraz dodam jeszcze tyle, żebyście uważali wynajmując dom żeby nie było tam grzyba, zacieków na ścianach, bo bardzo często się to zdarza, a landlord lub agencja uspokajającym, że oni przyślą kogoś, kto to zmyje, po czym tak naprawdę przyjdzie ktoś z agencji yy, lub nawet sam landlord, zmyją to używając jakiegoś tam wybielacza typu bleach, tyle tylko, że ten grzyb wyjdzie z powrotem za tam tydzień, dwa, i będziecie żyli z grzybem jeżeli wchodzicie do domu i czujecie w powietrzu grzyba to rezygnujcie i niestety zwiedzicie wiele domów zanim znajdziecie taki, który grzyba nie będzie miał my z Madzią jak szukaliśmy domu teraz tego, który, w którym mieszkamy to praktycznie przez pół roku Szukaliśmy, szukaliśmy, domu i gdzie nie weszliśmy, to był jakiś problem, albo coś śmierdziało już, albo grzyb już był wyraźny na ścianie, no i wiadomo, takiego domu nie weźmiemy, nikt nie będzie truł sobie, y, truł sobie zdrowia i tylko dzięki w zasadzie y, pomocy koleżanki Madzi, która zadzwoniła któregoś dnia rano z informacją, że tam znajomi zjeżdżają do Polski, poprosiliśmy żeby zadzwoniła do nich powiedziała że zaraz będziemy przyjechaliśmy obejrzeliśmy chatę nie było grzyba od razu podpisaliśmy kontrakt w agencji i mieszkamy już kilka lat tutaj i jest fajnie nic nie śmierdzi jest bardzo przyjemnie i teraz tak znaleźliśmy dom chcemy go wynająć i tu zaczynają się schody ponieważ do wynajęcia domu y, potrzebujemy konto w banku. Y, z kątem w banku jest tak, że obecnie jest je dość ciężko założyć, ponieważ żeby założyć konto w banku, musimy mieć PPS-a i musimy mieć jakieś rachunki na siebie w celu ewidencji. Jeżeli przyjechaliśmy dopiero do Irlandii, to może oznaczać dla nas takie błędne koło, ponieważ nie mamy na siebie rachunków, nie mamy PPS-a, więc nie mamy konta w banku, ponieważ nie możemy otworzyć. A ponieważ nie mamy konta w banku, nie mamy rachunków, i, i które są tutaj takim potwierdzeniem adresu, używane jako próbowy adres. No i tu się zaczyna takie, takie, takie szaleństwo, nie mamy PPS-a, nie mamy, nie mamy rachunków, nie mamy konta, nie mamy konta, nie mamy rachunków, nie możemy nic, nic załatwić, więc na początek musimy ogarnąć PPS-a. Tylko jak to się załatwia? No idziemy do urzędu w mieście, w którym, w którym tam zamieszkaliśmy. Umawiamy się na... Z, mówimy po prostu o co nam chodzi, że potrzebujemy wyrobić PPS-a, z czym już jest problem. Raczej chcą wydawać PPS-y ludziom, którzy, y, którzy pracują, którzy już pracę y, jakąś mają. I teraz tak. Jeżeli urzędnik nie będzie jakoś mm, wybitnie upierdliwy, co najczęściej zdarza się, na małych wioskach niż w dużym mieście wyrobi nam tego PPS-a na czym to nie tyle wyrobić, co umówi nas na termin, gdzie musimy przyjść i tam dopiero będziemy wszystko załatwiać sprawa wygląda tak, że po umówieniu w urzędzie właśnie terminu Przychodzimy z formularzem, który dostaliśmy, rejestrując właśnie termin. To jest prosty formularz, kilka pytań. Tam wymagane jest, wymagane jest przyjście z jakimś dokumentem tożsamości. Wtedy siadamy tam z urzędnikiem. Urzędnik prosi nas po kolei o właśnie dokumenty, które wypełniliśmy. Tam na formularzu jest wypisane, co musimy przynieść ze sobą. Dajemy mu dokumenty. Urzędnik te dokumenty skanuje na bieżąco przy nas. Sprawdza poprawność, czy wszystko jest dobrze wypełnione i w pewnym momencie prosi, żebyśmy się ładnie wyprostowali, niekoniecznie uśmiechnęli, żebyśmy po prostu przygotowali się do zdjęcia, robi nam zdjęcie i w zasadzie to jest cała procedura musimy tam jeszcze tylko złożyć cyfrowy podpis na takiej maszynce dostajemy prośbę od urzędnika żeby się tam podpisać normalnie swoim imieniem, nazwiskiem i w zasadzie to jest tyle podziękuję nam urzędnik i od tej pory musimy poczekać kilka dni ja wiem, że w zależności od obłożenia terminami, najdłużej osoba czekała z moich znajomych dwa tygodnie na PPS-a najkrócej był to dzień następny dzień następny był to w przypadku osób, które zakładały tutaj firmę jak również u mnie ja gdy rejestrowałem się ponieważ potrzebowałem PPS-a już do pracy poszedłem do urzędu powiedziałem, że potrzebuję PPS-a w zasadzie to wtedy jeszcze z bardzo kiepskim angielskim tylko powiedziałem, że potrzebuję PPS-a pani wyrobiła mi tam formularz ja ten formularz wypełniłem znaczy wydrukowała mi formularz ja ten formularz wypełniłem oddałem jej i w zasadzie PPS-a dostałem wtedy na dzień następny rano, także muszę przyznać, że jeżeli to było po południu dajmy na to we wtorek, to w środę rano już PPS-a miałem, ale to było w roku 2006 teraz się to zmieniło teraz więcej dokumentów tożsamości jest potrzebne z większej ilości rzeczy trzeba się tak jakby wyspowiadać, zgodzić na zdjęcie i dostajemy kartę taką swoją z numerem PPS-a, jest wszystko załatwione. Mając takiego PPS-a Idziemy do banku i staramy się otworzyć konto. Z tym otwarciem konta to nie, jest, to nie jest tak łatwo, ponieważ banki nie chcą tak otwierać kont na prawo i lewo. Często Ci odmówią, jeżeli nie masz pracy, nie masz odpowiedniej, długiej historii pobytu na wyspie, Wtedy przydaje się ktoś, kto już na tej wyspie jest dłużej, może za Ciebie jakby poświadczyć, pójść z Tobą, przedstawić sprawę i widzą, jeszcze. jeżeli sam masz w tym banku konto, jakoś potrafią na to przymknąć oko i wtedy może się ten proces cały uprościć. Dlatego pomagam też ludziom z tym, Ponieważ osoba, która tu przyjechała, pójdzie do banku, nawet jeżeli jakimś cudem uda się jej wyrobić BPS, a co w obecnych czasach nie mając pracy już jest ciężko, to w banku w banku odpadnie. W banku odpadnie, ponieważ nikt nie będzie chciał gadać z osobą, która jest tutaj tydzień i nie ma przy sobie walizki pieniędzy, tylko chce po prostu założyć sobie konto. Dobrze jest pójść z kimś. Z banków. Mamy w Irlandii takie najczęściej spotykane banki, przynajmniej u nas, jest to Bank of Island, AIB i Pernament TSB. Co mogłem powiedzieć Wam o tych bankach? Bank of Island to jest tutaj taki narodowy, jakby powiedzieć, bank Irlandii. Jest, jest to bank bardzo nowoczesny, bardzo, bardzo czysty, bardzo ładne mają placówki. Jedynym ich minusem jest to, często o tym słyszałem, że potrafią wymyślić jakieś mega absurdalne opłaty za używanie karty płatniczej. Yy, nie wiem jak, się, jak ma sprawa się na dzień dzisiejszy, dokładnie, ale jeszcze nie dalej niż rok temu słyszałem od osoby, która miała w, w Bank of Island yy, konto i za kilkukrotne użycie karty płatniczej dostała kwartalnie kwotę do zapłacenia rzędu 80 euro no można powiedzieć, że opłata absurdalna całkowicie kolejny bank AIB jest też bardzo fajnym bankiem, bardzo popularnym tyle tylko, że nie jest to taka najtańsza z opcji Y, ponieważ za niektóre usługi mają cho, chore ceny Pamiętam, ja chciałem kiedyś, wy, y, mając konto w tym banku, chciałem wysłać pieniądze y, za towar do Polski to zażądali ode mnie 15 euro za przelew i to nie był przelew ekspresowy na już, tylko który byłby zrealizowany w ciągu 2-3 dni no, zwyczajnie mi się to nie opłacało, ponieważ ponieważ yy, kwota, yy, jaką miałem zapłacić za towar, była niższa niż kwota, kwota za, yy, za za transfer pieniędzy, także no, nie skorzystałem, wtedy pamiętam zapłaciłem z mojego prywatnego konta yy, w drugim banku w Pernamencie, Pernament TSB mam ja tam konto i moja maciuszka ma tam konto, ceny za usługi są w miarę ok transfer pieniędzy z tego co pamiętam za przesyłkę do Polski jeżeli chcemy za coś tam zapłacić lub wysłać rodzinie lub sobie na konto oszczędnościowe w Polsce, jeżeli mamy taką potrzebę to jest koszt rzędu 50 centów no to 50 centów kontra 15 euro robi różnicę mamy tam konto już od przeszło 6 lat ja od 6, Madzia prawdopodobnie już 9 no i nie mamy problemu z funkcjonowaniem nie zdarzyły się nam żadne y, żadne problemy z płatnością w żaden sposób się na tym koncie nie zawiedliśmy, a nawet byłem raz bardzo mile zaskoczony gdy o godzinie pierwszej w nocy zadzwonił ktoś z obsługi parlamentu i zapytał, czy bukujemy właśnie hotel w Ameryce mówiliśmy, że nie, ponieważ jest, yy, poni ponieważ cały czas jesteśmy yy, w Irlandii a dostaliśmy informację, że w takim razie dane naszej karty musiały zostać w jakiś sposób wykradzione i że bank nam zablokuje tą kartę nie poniesiemy z, z tytułu tego, że ktoś tam prowadził jakąś operację żadnych, żadnych opłat dodatkowych oni kartę blokują w tym momencie i poproszono nas o to żebyśmy poszli do placówki, zgłosili się powiedzieli o co chodzi, że taki telefon dostaliśmy od banku i została nam karta nowa z nowym pinem wydana, także permanent TSB na plus dobre ceny i bezpiecznie bez problemów Będziemy potrzebować też konta w banku do tego, żeby zapłacić właśnie za media takie jak gaz, prąd, za internet, za wywóz śmieci Jak to wygląda? Jeśli chodzi o prąd, o elektryczność, Electric Island, największa taka firma w kraju a odnośnie gazu mamy tutaj przynajmniej na osiedlu kalor gaz. Rachunki z takich firm dostajemy w, w dwóch różnych formach. Jest tak, że co kilka miesięcy dostajemy rachunek, który był odczytywany stan licznika. Pracownik gdzieś przechodził, odczytał. No i na tej podstawie dostaliśmy jakieś wyrównanie. Ale przez kilka rachunków możemy dostać tak zwane rachunki estimated czyli to są takie powiedziałbym szacowane rachunki no i taki rachunek dostaniemy sobie zapłacimy tyle tylko że właśnie potrzebujemy konto w banku i ustawiony w tym celu direct debit direct debit płatność na którą zezwalamy właśnie bankowi, żeby przelał pieniądze tam do usługodawcy. Jest tak, że w zasadzie wszystko płacimy w Irlandii przez Direct Debit. Od czynszu, kiedy wynajmujemy dom, podajemy numer, numer y, konta i dajemy y, autoryzację właśnie y, agencji nieruchomości lub lan, landlordowi do tego, żeby obciążał nam rachunek co miesiąc tak samo z prądem, z gazem, z internetem wszystko jest podpięte do waszego konta. W zasadzie dobrze, bo nie trzeba się martwić, pamiętać, że coś trzeba było zapłacić. Są pieniążki na koncie i nie martwimy się tym, że zapomnimy czegoś nie zapłacimy. Eee, oczywiście jeżeli Rejestrujemy swój pierwszy, pierwszy licznik na gaz czy na prąd, też płacimy depozyt. Jest to w jakiś sposób zabezpieczenie. O ile dobrze pamiętam, to w Electric Island płaciłem pierwszy depozyt 100 euro, a w kalor gazie było to chyba 250. Są to kwoty, które po jakimś czasie są albo zwracane nam na konto, albo po prostu są przekazywane na poczet rachunku tam po na przykład roku czy dwóch i z tego są zapłacone nasze rachunki. Oprócz tego możemy na przykład jeśli chodzi o prąd, wybrać taką taryfę, w której będziemy sobie uzupełniać kartą. Coś jak Up do telefonu, uzupełnienie yy, kartą lub przez internet uzupełniać sobie konto czy się to opłaca w mojej opinii nie kilkoro osób z tego skorzystało jakoś nikt tego za bardzo nie chwalił później z tego rezygnowali i wrócili woleli wrócić do płacenia normalnie yy, normalnie yy, za pomocą yy, miesięcznego czy tam co, co, w sumie co dwa miesiące dostaje się rachunek co, co dwa miesiące zapłacenia jakiegoś rachunku zamiast y, uzupełniania, użerania się zabraknie tego, tego uzupełnienia, nie zabraknie wiem, że jest coś takiego, nie mogą wyłączyć nawet jeżeli zejdziemy na zero mając taki y, rachunek y, na kartę jakby prądu to wiem, że jeżeli jest to weekend, święta lub bank holiday, to nie wyłączą nam tego, ale musimy zaraz później to uzupełnić. Dużo kłopotów, problemów, a w zasadzie stawki są te same, więc nie ma po co sobie utrudniać życia. Za internet też płacimy przez Direct Debit, nieważne czy jest to właśnie Vodafone, Aircom, Fastcom, czy, czy inna sieć. No, Tesco Mobile, no to mobilnie mając na kartę, to wiadomo wtedy sobie nie płaci, nie, nie podpisujemy żadnych umów, tylko korzystamy, do, uzupełniamy sobie komórkę i używamy internetu dalej. Więc rachunki ogólnie ogarniamy przez Direct Debit, jest to całkowicie normalne, no i stąd potrzebujemy właśnie konta. Żeby mieć konto, potrzebujemy PPS-a. Dlatego zaznaczyłem o tym zaraz na początku tutaj, żebyśmy mogli jakoś kontynuować. Dobrze. Przyjmijmy, że mamy już wynajęty dom, mamy PPS-a, gdzieś pracujemy, opłacamy rachunki, za, zarejestrowaliśmy sobie właśnie media. Jeszcze kosz na śmieci. Kosze na śmieci też są w y, taryfach jakby w naszym regionie tutaj y, polega to na tym że możemy zapłacić za cały rok z góry lub płacić od kilogramów wywozu my z Madzią zdecydowaliśmy się na tą opcję że płacimy y, od kilogramów ponieważ po przekalkulowaniu ile trzeba zapłacić za cały rok z góry Wyszło to dużo drożej niż kiedy wystawiamy kosz raz na dwa tygodnie. Mamy kosze dwa, w sumie trzy są. Jeden to jest na takie odpadki z że tak powiem, jedzenia, drugi kosz no, to jest taki na recycling, a trzeci jest to kosz y, na y, takie zwykłe śmieci i tam uzupełniamy sobie za pomocą płacimy za pomocą karty po prostu doładowujemy sobie konto przyjeżdżają zabierają śmieci, nie ma problemów było tak, że całkiem niedawno jeszcze bardzo pilnowali tego, to znaczy podejrzewam nadal pilnują, żeby śmieci, śmieci takie z tego kosza takiego głównego nie trafiały do recyklingu przeszukiwali normalnie kosze jeżeli ktoś miał, nie, miał źle posortowane śmieci to potrafili takie, takich koszy nie zabrać panowie z firm które się tym zajmują no i robił się problem troszkę, troszkę właśnie yy, trzeba było się zmusić do lepszego sortowania no, a oprócz tego taka ciekawostka szkło nie jest recyklingowe, więc nie można go wyrzucać do kosza na śmieci. Trzeba go y, odnieść, tam wrzucić do takich pojemników, które są ustawione na mieście właśnie na szkło. Niestety my na osiedlu nie posiadamy takiego pojemnika i trzeba z takimi z, ze szkłem uderzyć troszkę dalej ale to zawsze można załatwić po drodze jadąc na zakupy do Lidla czy tam gdzieś do polskiej strefy właśnie więc mieszkamy mamy ogarnięty dom, PPS-a, bank rachunki, media co kolejne nam potrzeba oczywiście jakiegoś transportu jeżeli ktoś chce korzystać z hmm, publicznego transportu nie ma problemu o tym później powiem ale też cała masa ludzi będzie chciała używać swojego samochodu kupić samochód i go używać więc tak jeżeli chcemy kupić samochód oczywiście włączymy internet i mamy kilka portali takich na których, na, najpopularniejszych powiem Totalna czołówka, totalna czołówka jest to dondeal.ie Ja linki podam do, do tych wszystkich yy, portali. Oprócz tego jest Cars island ie Island.ie, Autotrader.ie, ie oraz adverts ie Dodam, że dondeal i adverts to są takie portale z ogólnymi ogłoszeniami z wszystkim. Tam, tam nie tylko samochody. Kupujemy, czy sprzedajemy. Jednak Dondil to jest, to jest czołówka. Tam wszyscy wrzucają swoje ogłoszenia. Tam najczęściej znajdziemy coś dobrego. Kiedy kupiliśmy już samochód, zauważyliśmy na pewno coś takiego jak naklejka z trzema dyskami na szybie co to są za dyski i co one oznaczają otóż tak jest to dysk od ubezpieczenia jest to dysk od yy, podatku drogowego oraz dysk od yy, zapomniałem dajcie mi chwilkę yy, O, muszę sobie przypomnieć trzecim dyskiem będzie dysk od NCT co to jest NCT o tym za chwilę powiem więc mamy dyski od ubezpieczenia podatku drogowego oraz przeglądu samochodowego to jest brakujący dysk o którym zapomniałem jest tak że jeżeli chcemy ubezpieczyć samochód możemy wyszukać oferty przez jakieś agregatory y, firm ubezpieczeniowych jednak bardzo często cena podana tam rozjedzie się z tym co podpiszemy ostatecznie u firmy u brokera y, myślę że bez przesady mogę powiedzieć te agregatory te strony zaniżają żebyśmy już poszli do danej firmy a kiedy siądziemy przy stoliku dostaniemy cenę niestety większą to jakoś tak działa żeby nas tam zwabić jeżeli chcemy ubezpieczyć samochód możemy go ubezpieczyć od razu na rok z góry możemy przenieść sobie składki z Polski chociaż to też różnie jest rozpatrywane w jednych ubezpieczalniach te składki są akceptowane Czasem nie są akceptowane. To są jakoś sprawy, już zupełnie indywidualnie. Podejrzewam, zależą od widzi mi się obsługi ubezpieczyciela. I kiedy ubezpieczamy samochód, możemy ubezpieczyć go od razu za cały rok z góry, lub na przykład tam na pół roku lub kwartał, lub co miesiąc mieć pobierany, pobierany, właśnie też, direct debit z konta, suma tam znaczy kwota ubezpieczenia jest dzielona na okres jaki chcemy płacić no i w zasadzie zapominamy sam samo się płaci pobierane z konta bankowego drugim krążkiem po ubezpieczeniu jest motortax ogólnie jest tak, że za jakby to powiedzieć przywilej korzystania z dróg płacimy podatek w zależności od wielkości silnika samochody elektryczne o ile dobrze kojarzę nie płacą tego podatku albo płacą bardzo mały chociaż śmiem twierdzić, że raczej nie płacą go wcale a samochody spalinowe płacą podatek i jest to często bolesne doświadczenie tabelkę z kosztami jakie, jakie trzeba ponieść z racji Właśnie motor taksu dodam też pod audycją, jest to wszystko kalkulowane na bieżąco, każdego roku w zależności od wielkości, wielkości silnika, rocznika naszego samochodu, ale cena potrafi nas często zaskoczyć. Taki motor taks też płacimy, yy, możemy sobie zapłacić albo na rok, na pół roku lub na kwartał minimum i wtedy w urzędzie możemy to zrobić w urzędzie gdzie od razu dostaniemy dysk na szybę lub przez internet i wtedy dysk przyjdzie do nas pocztą mając dysk już od ubezpieczyciela i motor taksu potrzebujemy jeszcze kolejny dysk, który garda sprawdza, kiedy zatrzymujemy auto na ulicy często jest tak, że się gdzieś jedzie i patrzymy, jest jest mała kolejka samochodów a z przodu garda garda, która po prostu stoi i tam jeden lub dwóch gardziarzy obserwują sobie tylko naklejki, znaczy te dyski na szybie jeżeli wszystko się zgadza to przepuszczają, no jak nie no to oczywiście mandat chociaż z tymi mandatami jest też tak, że często jest tak że jeżeli na przykład skończył się nam teraz, jest koniec maja, w tym przypadku gdy nagrywam audycję, mieliśmy do końca maja podatek, no i złapali nas tam w pierwszych dwóch, trzech dniach roboczych czerwca, i mówimy, że tam wiemy, że mamy niezapłacone, właśnie mamy to załatwić po prostu brak czasu, praca, coś tam zawsze można wymyślić, wtedy z reguły jest nam to jakby nie ponosimy z tego tytułu żadnych konsekwencji, po prostu garda mówi tak jasno, że jeżeli znowu nas łapią, no to już tak się nie, nie wywiniemy i jesteśmy zobligowani do tego żeby ten podatek zapłacić ale, ale, oby, ale bez mandatu Teraz tak, NCT, bo ma, mając, mając ubezpieczenie motor tak potrzebujemy dysk NCT. Co to jest NCT? NCT no to y, skrót od National Card Test, y, gdzie rezerwujemy sobie przez stronę internetową już najczęściej y, przegląd techniczny naszego samochodu. W czasie rejestracji takie, tak, takiego przeglądu podajemy już obecnie kartę, dane karty płatniczej i pieniądze nie są nam pobierane od razu, tylko właśnie w dzień, kiedy mamy, kiedy mamy test. Cena takiego testu to jest 55 euro. Jeżeli nam samochód testu nie przejdzie, to mamy czas miesiąca prawdopodobnie na zrobienie retestu za retest płacimy 28 euro a gdybyśmy chcieli anulować test który mamy zarezerwowany to płacimy przy następnej rezerwacji przeglądu 22 euro a za anulowanie retestu jest 11,5 euro jeżeli zapisujemy samochód na taki przegląd musimy wiedzieć, że stawiamy się do jednego z centrów gdzie nasz samochód został zarejestrowany gdzie, gdzie wybraliśmy mu, mu miejsce na przegląd musimy wiedzieć, że no, fuszerka nie przejdzie to, tu, tutaj, tutaj nie ma takiego januszowego łatania i robienia y, pod przegląd, byleby klepnęli auto często dostaje tam spory wycisk jeździłem z, z właśnie z naszymi samochodami na przegląd czasem tam jadę pomóc komuś tłumacząc jako tłumacz żeby powiedzieć w centrum, że tam osoba przyjechała na NCT i tam pomóc ogarnieć się z dokumentami jest tak, że auto dostaje tam wycisk jest naprawdę mocno badane no ale to wszystko dla naszego bezpieczeństwa i tak samochody, które mają które są młodsze niż 10 lat przechodzą taki test raz na 2 lata a samochody starsze niż 10 lat mają obowiązek znaczy właściciele tych samochodów obowiązek zrobić test raz już na rok wtedy I w momencie, właśnie kiedy przyjeżdżamy, stawiamy się na przegląd, oddajemy kluczek y, tam pan y, do osoby, która będzie przeprowadzała test. Y, w tym momencie, jakoś są pieniążki z naszego konta pobierane, które z karty, którą podaliśmy. Y, w czasie rejestracji, rejestracji takiej rezerwacji na, na ten test tak jeżeli, jeżeli chodzi o samochód to w zasadzie mamy wszystko omówione ja linki do właśnie y, tabelki od motortaxu oraz strony gdzie y, rejestrujemy y, przegląd podam w opisie można też oczywiście korzystać z komunikacji miejskiej. Myślę tutaj o podróżach autobusem, czy tam pociągiem. Mamy takich narodowych przewoźników, autobusy, Iran oraz firmę państwową Irish Rail, no to wiadomo, kolej. Jak tego używać? No, prosto, można kupować bilety przez internet lub na... Stacji właśnie kolejowej, lub na dworcu autobusowym, z kupowaniem przez internet wiąże się pewna oszczędność, ponieważ zbieramy dodatkowo i punkty, i też ceny biletów są troszkę niższe. W zależności jak daleko idzie, jedziemy, może się okazać tak, że zaoszczędzimy kilka euroków kupując sobie taki bilet przez internet, podajemy w czasie kupna internetu naszego maila i dostajemy na maila po prostu bilet, gdzie jest tam kilkucyfrowy kod. Możemy za ten kod przepisać, wydrukować lub po prostu pokazać kierowcy autobusu na przykład ten kod. On wklepie go do urządzenia, takiej maszynki. I wydrukuje nam bilet. Warto pamiętać o tym, że w Irlandii w auto, do autobusów wchodzi się i wychodzi jednymi drzwiami frontowymi. Także nie damy rady usiąść gdzieś tylnymi drzwiami, jak to w Polsce jest w autobusach. Że wchodzi się tylnymi drzwiami, nie kasuje biletu i przejeżdża kilka przystanków i wychodzi. Tutaj wchodzimy koło kierowcy, wychodzimy koło kierowcy. Wszystko jest pod kontrolą no i też nie ma jazdy na gapy dzięki temu, kiedy damy taki numer z internetu, który otrzymaliśmy naszego biletu, podajemy kierowcy, on nam taki bilet wydrukuje i siadamy sobie, jedziemy warto zaznaczyć, że możemy kupić sobie bilet również powrotny co jeszcze zmniejsza koszty biletu i pamiętam taką sytuację, nie wiem jak na dzień dzisiejszy by to wyglądało ale bilet z Bundoranu w zasadzie z Baliszanon do Dublina kosztował 19 euro w jedną stronę, a jeżeli kupowało się od razu z opcją powrotu płaciło się 20 euro więc euroka więcej i wracaliśmy od razu w ty praktycznie w tych samych pieniążkach tam wybierając datę powrotu warto o tym pomyśleć żeby na przykład nie kupować dwóch biletów zawsze warto kupić od razu sobie powrót, jeżeli wiemy kiedy wracamy są to widełki takie czasowe zawsze jakoś trafimy żeby wiedzieć kiedy wracamy, a można dzięki temu sporo, sporo pieniążków zaoszczędzić jeżeli chcemy też poruszać się komunikacją miejską, musimy wiedzieć jak czytać rozkład jazdy ponieważ rozkład jazdy jest często napisany tak, że jest zaznaczone na rozkładzie, czy dany autobus, pociąg jeździ codziennie, czy jeździ tylko od poniedziałku do soboty, albo w niedzielę i w bank holiday. Bank holiday jest to dzień ustawowo wolny od pracy, i wtedy też z autobusami jest tak, że jeżdżą na przykład rzadziej tak jak to w niedzielę yy, właśnie jest podobnie Bank Holiday jest yy, w poniedziałek, więc też mamy takie dłuższe weekendy jeżeli, jeżeli akurat się Bank Holiday trafia kończymy pracę w piątek no to sobota, niedziela, poniedziałek wolne, tylko musimy zwracać uwagę przy komunikacji na jakie yy, w tabelce na, na co patrzymy czy jest to rozkład dzienny że autobus jeździ przez 7 pełnych dni czy tam pociąg 7 pełnych dni w tygodniu czy tam na przykład właśnie poniedziałek, sobota, niedziela lub niedziela i bank holiday warto na to zwrócić uwagę, żeby się nie przejechać i nie postać sobie na przystanku bez sensu Następnie co ja chciałem poruszyć. Chciałem powiedzieć o tym, jak się ubrać wyjeżdżając do Irlandii, wylatując. Trzeba wiedzieć o tym, że jednak w Irlandii średnia temperatur jest no, niższa niż w Polsce, przez co jest tu chłodniej i raczej polecałbym ubrać się tak na cebulkę żeby ewentualnie się rozebrać ale nie szaleć jeżeli z Polski wylatujemy gdzie jest 30 kilka stopni no możemy się zdziwić bo przylecimy do Irlandii a w Irlandii będzie tych stopni 17 na przykład i może się okazać że mamy do do... musimy jeszcze przeczekać nockę gdzieś na lotnisku rano wsiąść do autobusu żeby gdzieś dojechać dalej szkoda się coś zimna wiadomo, że jeżeli no przesadzimy, zabierzemy za mało ubrań ze sobą to nie ma tragedii, możemy, możemy śmiało dokupić w Irlandii jednym z takich bardzo popularnych i powiedziałbym budżetowych sklepów, jeśli chodzi o ubrania jest sieć sklepów Penis w UK, Północnej Irlandii jest to Primark. Są to w miarę dobrej jakościowo ubrania i do tego w takich dość rozsądnych pieniądzach, gdzie tam za kilka, kilkanaście euro możemy kupić już jakieś spodnie, bluzy, podkoszulki, nie mówiąc już tam o bieliźnie, skarpetach. Nie jest, nie jest to drogie, nie jest wiadomo też ta jakość super powalająca, ale do zwykłego codziennego użytkowania bardzo, bardzo dobra praktycznie wszyscy się ubierają po trochę w, właśnie w penem, taki skrót yy, i no jak się tam wchodzi to zawsze, zawsze, zawsze są potężne, po, potężne kolejki przy kasach, jest bardzo dużo ludzi yy, jest zainteresowanie bardzo dużo tym sklepem, ogólnie jest tak, że Wbrew y, opiniom takim dotyczącym Irlandii w porównaniu z, z Polską, jeżeli chodzi o zakupy, to często się słyszy, że Irlandia to pod tym kątem kraj trzeciego świata, ale nie jest tak źle. Oczywiście bywa tak, że... Yy, Rzadziej spotykane przedmioty lub ubrania, to po takie trzeba jechać do jakiegoś większego miasta, zwłaszcza jak się mieszka w jakiejś ma małej wiosce lub, lub bardzo małym miasteczku, ale nie jest też tak źle, jak często można byłoby się spodziewać, słuchając komentarzy osób, które nie w Polsce, w moim odczuciu, to chyba mieszkały w centrum handlowym, yy, ponieważ jak ja słucham, jak tutaj jest mały wybór i w ogóle jak daleko trzeba jechać, no czasem, czasem, czasem faktycznie musimy, musimy na, zrobić kilka kilometrów, ale jesteśmy w stanie w dobrych pieniądzach kupić to, czego, to, to co chcemy no ale wracając do temperatur ogólnie jest tak, że w Irlandii temperatury i ogólnie pogoda zmieniają się bardzo często jest tak, że ciężko, ciężko jest uszczelić z pogodą naprawdę, żeby ją przewidzieć na 2-3 dni do przodu i żeby się na pewno sprawdziła z takich dwóch najczęstszych aplikacji, stron które używam ja, Madzia jest to Foreca i Google Pogoda Google Weather to są takie w zasadzie dwa portale gdzie jest największa sprawdzalność pogody dla Irlandii tak, tak, taka jest moja obserwacja A co jeszcze? Oczywiście radziłbym się przygotować na deszcz, wyjeżdżając do Irlandii Jak to na wyspie bywa, no często tu pada Po prostu może się zdarzyć tak, że Wyjdziesz z domu do sklepu, do którego masz niecały kilometr Jest śliczna, słoneczna pogoda a zanim dojdziesz do sklepu jesteś już przemoczony do suchej nitki zmienność pogody jest naprawdę spora często jest też szaro no, jeżeli przyjdą chmury zasłonią słońce No, y, taka specyfika tej pogody na wyspie no a też jest tak, że ze względu na wiejące dość silne wiatry które wieją w Irlandii y, też nie ma większego sensu noszenie Parasola, o ile nie jest to jakiś naprawdę parasol solidnej konstrukcji, to taki zwykły parasol, tak do 5 euro, jest to w zasadzie parasol jednorazowy, ponieważ przy pierwszym kontakcie z, z irlandzkim wiatrem nic z niego nie zostanie. Więc jeżeli już parasol, to taki naprawdę, naprawdę dobry. Będzie droższy, ale jeżeli chcemy się uchronić przed deszczem, musimy dopłacić, a zwykły tani parasol no, nie porobi w Irlandii, nie da rady. Kolejną, wydaje mi się, przydatną informację będzie powiedzieć troszkę na temat telewizji w Irlandii. Jest to kolejny z rachunków, jaki mamy do płacenia tak zwana TV License i jest to mm, opłata y, którą płacimy nie tylko od telewizora ale również od każdej innej jakby powiedzieć, elektroniki gdzie można oglądać telewizor y, chociażby przez internet więc samo, wy, samo pozbycie się telewizora no, niewiele nam pomoże oczywiście zdarza się tak że no nie chcemy płacić TV License TV License wynosi na chwilę obecną y, 13 euro i 33 centy tyle nam pobierają przez Direct Debit co miesiąc z konta można było zrobić kiedyś tak że y, zgłaszało się brak odbiornika przychodził urzędnik tam z, z, z poczty czy z jakiegoś innego organu państwowego, sprawdzą, faktycznie nie mieliśmy telewizora, nie mieliśmy anteny, można było tego jakoś uniknąć, no teraz już tak, teraz już tak pięknie nie jest no ponieważ można oglądać, wiadomo, telewizję telewizję w internecie, radio słuchać w internecie na urządzeniach typu właśnie smartfon czy, czy tablet no, nie, da, nie da rady już za bardzo obejść tego, ale nie jest to też jakaś ogromna opłata, więc więc mo, mo, można, można wytrzymać wracając do samej telewizji irlandzkiej i radia najpopularniejsza yy, taka narodowa stacja RTE yy, to oferują oj bardzo bardzo dużo, jeśli chodzi o telewizję i radio, to jest masa ogrom kanałów są tam kanały, tak jak to się zwykło mówić, jedynka, dwójka, są kanały nadawane w języku irlandzkim, kanały dla dzieci lub samą taką muzyką bez, bez słów albo muzyką tradycyjną. Programowo RTE naprawdę, naprawdę świetne. Tyle tylko, że my na przykład z Madzią w ogóle nie oglądamy telewizji. Kiedyś na, na to patrzyliśmy, czasem czasem coś tam można było obejrzeć, ale od już kilku, kilku lat telewizji nie oglądamy. A dla osoby, która, która by chciała, także RTE spokojnie można i słuchać i oglądać, no i za to płacimy tą TV license ciekawą stacją jest też y, TV3.ie taka ciekawostka odnośnie tej stacji jest, że zdarzyło się nam kiedyś obejrzeć y, tam za totalną darmochę y, jakieś y, wydarzenia sportowe, które za które trzeba było w Polsce jeszcze płacić, a na innych kanałach też były dostępne tam w jakiejś strefie premium, a znowu na TV3 leciały zupełnie za darmo. Fajnie, tylko trzeba było wiedzieć, dlatego się dzielę z Wami tą informacją. O ile dobrze kojarzę, były to mecze, mecze w piłkę nożną. Moja Madzia jest mm, fanem piłki nożnej, bo trochę ogląda tam mecze. Yy, I tam właśnie leciały całe, całe mistrzostwa za darmo bez problemu, jeszcze można oglądać przez internet yy, wchodząc na tv3.ie a na rte dostaniemy się przez adres rte.ie jest też oczywiście bardzo dużo stacji radiowych lokalnych gdzie dowiemy się o lokalnych yy, Informacjach i co może być dla wielu, wielu zaskoczenia na przykład informacji, kto zmarł w danym tam mieście. Taka zaskakująca, yy, zaskakująca wiadomość, jak yy, włączysz radio i słyszysz, że w danej miejscowości zmarł ten i ten pan, wcale nikt sławny, po prostu mieszkaniec miasta, miał tyle i tyle lat a rodzina prosi o np. tam y, zamiast kwiatów o przekazanie jakiejś dotacji dla jakiegoś hospicjum lub szpitala no, taka ciekawostka co jeszcze możemy robić? no, telewizja nie jest zbyt mm, intelektualną rozrywką ale możemy iść do biblioteki bibliotek w Irlandii jest sporo wydaje mi się, zawsze jaką znajdziemy w każdej miejscowości Także dla osób lubiących czytać, biblioteki są dostępne. Jest w bibliotekach sporo książek y, polskich, który, wystarczy przyjść do biblioteki i zapytać, jeżeli znajdziemy, znajdziemy półkę z książkami, gdzie jest sporo tytułów, które by nas zainteresowały, nawet choćby jeden tytuł, możemy się w takiej bibliotece y, zarejestrować. Rejestracja jest darmowa, ale wymagany, przynajmniej w, tutaj y, w slajgu, jakim my się rejestrowaliśmy, wymagany był właśnie statement z banku, wyciąg z banku lub jakiś rachunek jako y, potwierdzenie adresu. Po raz kolejny trzeba było, trzeba było pokazać jak, jak, jakiś papierek. No ale cała rejestracja jest bardzo szybka, dostajemy w kilka, w kilka minutek kartę, y, właśnie taką biblioteczną, możemy pożyczać książeczki również chodzić do biblioteki można, żeby posiedzieć na internecie, jeżeli nie mamy internetu w domu, czekamy na jakąś instalację lub słaby sygnał, padł internet, cokolwiek się stało biblioteka internetem zawsze poratuje zdarza się tak, że jest internet darmowy, albo płacimy jakieś grosze typu tam euro za godzinę Możemy oczywiście też wydrukować sobie coś w takiej bibliotece. Pamiętam, że na początku mojej przygody z Irlandią było tak, że właśnie CV się drukowało na, w bibliotece. Kiedy znajomi tu przyjechali, pomagałem tam z im pracy, to pisaliśmy CV. Też jeszcze komputera nikt tutaj nie miał w 2006 roku. Więc szło się do biblioteki, na szybko odpalało jakiegoś Worda, pisało CV, drukowało kilka, kilkanaście, po kilkadziesiąt sztuk i już było załatwione niskim kosztem, właśnie dzięki temu, że w irlandzkiej bibliotece zarówno można było skorzystać z neta, jak i wydrukować, a jeszcze na odchodne pożyczyć dobrą książkę po polsku. Tak, sporo dzisiaj było gadania. No i chyba będziemy kończyć tę część audycji na temat Irlandii. Szykuję już kolejną, kolejną część to już prawdopodobnie taką ostatnią na domknięcie tematu. No a dla osób spóźniarskich, które chciałyby tę audycję odsłuchać ponownie lub całkowicie od nowa, jest taka informacja, że będę je publikował równolegle w archiwum Nocnego Radia, oczywiście pod adresem nocneradio.pl oraz na mojej prywatnej stronie profesora Leniucha pod adresem wiejaczka.com. A jeśli ta pełna przydatnych informacji, audycja ci się spodobała i chcesz postawić profesorowi Leniuchowi browarka. Jest taka możliwość, zapraszam na stronę internetową paypal.mi ukośnik profesor Leniuch. Link do takiej szczytnej inicjatywy postawienia mi piwa znajdziecie również w opisie audycji. Mam nadzieję, nadzieję, że miło się słuchało. Zapraszam gorąco do komentowania audycji i do usłyszenia w następnych andronach profesora Leniucha. Trzymajcie się, hej, hej.